Witamy w kolejnym odcinku Podcastofonu, dzisiaj tydzień 21 i w podcastowaniu witam Was Przemek i... i Robert z drugiej strony, witam serdecznie. Witamy i zapraszamy do słuchania odcinka Podcastofonu. Dzisiaj mała innowacja się wkradła, a mianowicie umożliwiamy zadzwonienie do nas na żywo przez Skype'a żeby podzielić się jakąś opinią z nami. Co z tego wyjdzie, to się dopiero okaże, bo y, nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, a jest to tym bardziej trudne, że nie słychać nas w eterze i osoby, które będą dzwoniły, ewentualne takie osoby, będą dzwoniły w ciemno, nie wiedząc, o czym akurat rozmawiamy. No zobaczymy, czy to się sprawdzi, czy w ogóle ktoś będzie chciał do nas zadzwonić. A myślę, że możemy rozpocząć od przeglądu podcastów, bo w końcu podcastofon to jest przegląd podcastów. A później powiemy o innych jakichś podcastowych sprawach, które mamy dla Was przygotowane. Przemku, jak myślisz? Tak, możemy zacząć, będziemy powoli omawiać nasze podcasty, a w międzyczasie jak ktoś zadzwoni, to będziemy z nim rozmawiać. Tak, jeżeli mi się coś nie uda z przyłączeniem, to od razu mówię, musicie mi wybaczyć. No, ale, ale się postaram. W każdym razie, przeskakujemy do podcastów i 22 maja ukazała się selekcja o numerku 16, czyli prezentacja kolejnej mieszanki muzyki klubowej w klimatach transowo hausowych Tym razem 13 utworów, a na te utworki można głosować na stronie misiekf.pl misiekf razem I, i tam trzeba kliknąć na selekcję a kolejnym podcastem to jest nasz zeszłotygodniowy podcastofon który tutaj się znalazł w katalogu podcastów no i w tamtym tygodniu była taka typowa mieszanka Koras, Kasper, Piotrek i Filip i opowiadali o jak tam było na maturach no, mieli troszeczkę techniczne problemy ale maturzyści stanęli na wysokości zadania i całość poprowadzili w bardzo ciekawy sposób a kolejnym podcastem który także 23 maja się ukazał jest podcast Made in Island. Dolina Glendolo ja już wcześniej się pytałem Przemka jak to się wymawia on zaraz powie jak to się wymawia to jest 16 minut ze spokojnym głosem mojego współprowadzącego który ostatnio korzysta z pięknej pogody w Irlandii i podróżuje po okolicy. Tym razem piękne tereny naturalne, jeziora, pagórki, doliny, no i niestety nie ma tam z nim uli. Jak to jest? E, tak, dokładnie to miejsce, to się nazywa Glendalow, jedno z bardziej znanych miejsc w Irlandii, turystyczna atrakcja. E, bardzo ciekawe miejsce, to jest takie były opactwo, klasztorne, ruiny w sumie zostały. No i polecam, jeżeli ktoś będzie w Idlandii, to na pewno w przewodniku znajdzie to miejsce. A Ula była ze mną tam na miejscu, ale niestety nie jakoś się nie zebraliśmy i nie nagraliśmy tego od razu. Tylko ja ten podcast nagrywałem już troszkę później i dlatego nie było tam Uli. A na no to wszystko już teraz jasne. Zapraszamy do wysłuchania odcinka Made in Island i przeskakujemy dalej. Polskie Detroit, rozmowa z fotoreporterem dziennika Detroit Free Press, pochodzący z Łomży Marcin Szczepański. To jest ten fotoreporter. I rozmawiają tam o tym, jak doszło do tego, że Marcin został fotoreporterem, o fotografii, o, o wideo reporterskim, yy, o kompozycji, dźwięku i takie różne rzeczy. Dosyć ciekawie, naprawdę dosyć ciekawie i mało amerykańskie tym razem. A kolejny podcast, również 23 maja się ukazał, to siódmy odcinek Japanimations. I w tym odcinku kolejna dawka Mateusza Urbanowicza, który dostał się na stypendium do Japonii i opowiada o mieście, w którym się zatrzymał, czyli o Kobe. Tak, bardzo króciutkie odcinki Jap Animation, ale bardzo ciekawie się ich słucha. W tym odcinku możemy dowiedzieć się, gdzie można znaleźć nazwę ulicy, bo się okazuje, że ulice często nie mają nazwy. Jak się tam wszystko w Japonii adresuje... No i, i takie różne ciekawostki, co to tam jeszcze o plaży chyba opowiadał i, i to wszystko jest ilustrowane fotografiami na stronie JAP Animation. Polecamy. znowu 23 maja mamy 69. odcinek dykta Dyktafonografiki o tytule Pocahontas Koncert. Tak, Pocahontas, a więc możemy sobie wrócić do pięknej Indianki. <grych> tak ona się nazywała chyba, co? Tak, to była z, z tej bajki, tak? No, z bajki Disneya. A jak, jaki tytuł był tej bajki? A ja właśnie nie pamiętam, czy Pocahontas to był film Pocahontas, czy jak? No, ewentualnie słuchacze nasi napiszą w komentarzach. W każdym razie, tym razem w dyktafonografice jednak chodzi o inne Pocahontas zaprezentowany zostanie Wam koncert nagrany, który odbył się 21 maja na Juwenaliach zorganizowanych na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Także to jest 69. odcinek dyktafonografiki. A kolejnym 24 maja podcastem, który się ukazał w naszym katalogu jest wideocast indywidualny o numerku 3 zatytułowany Time to Say Goodbye. I Koras w króciutkim wideokaście oprowadza nas po swojej, no już byłej szkole, czyli po pierwszym liceum ogólnokształcącym w Lublinie. Bardzo fajny trzyminutowy klip ze szkoły i polecam wszystkim, bo sam montaż i, i prezentacja tego wszystkiego jest zrobiona tak ciekawie, że może inspirować do własnych nagrań. I przejdźmy dalej, 25 maj, indywidualny, więc zostajemy u, z Korasem, odcinek dwu, 77, ale się zamotałem teraz, 25 maja, ale odcinek 77 o tytule Wehikuł Czasu. To jest zlepek różnych spotkań Korasa z różnymi ludkami z jego byłej już szkoły, liceum ogólnokształcącym w Lublinie. W nagraniu jest trochę muzyki, do której posłuchania, no jednak przydałoby się najpierw uśpić wrażliwość muzyczną, albo po prostu mieć wzięte, także ostrzegamy. E, no, ja bym chciał się wrócić do tego czasu, w którym on teraz jest. Wiesz dlaczego? No. Bo ma cztery miesiące wakacji, zanim pójdzie na studia. A może sobie nawet jeszcze rok przedłużyć chyba, nie? A nie, to później, to po e, No To nie wiem, ale teraz zanim pójdzie na studia, to cztery miechy wakacji. Och, pamiętam ten czas. No trochę, trochę nawet już się później dłużyło, no ale teraz początek wakacji to, to, to najlepszy czas po szkole. E, I kolejny podcast na naszej liście to Radio Nowum. I Aga i Łukasz Szóstek opowiadają nam o prywatności w sieci, o prywatności w portalach społecznościowych i jak to jest właśnie z tą prywatnością w internecie. O właśnie, zgubiłem jeden odcinek, jakoś tak, tak mi wyszło. Przepraszam bardzo, dobrze, że Przemek tutaj kontroluje sytuację, ale przejdźmy teraz dalej do zbiegu okoliczności o numerku 15. Także to jest jeszcze 25 maj, odcinek komunistyczny i mogli denerwuje się na to, że musi chodzić na zajęcia wychowania fizycznego pomimo kierunku finanse w liceum ogólnokształcącym, do którego jeszcze chodzi. No, ale ogólnie zbieg okoliczności nie jest o szkole, nie jest o zajęciach z wychowania fizycznego, tylko Kasper opowiada o hi różnych historyjkach z Biblii, tym razem dotyczące Komunii Świętej. Pamiętajmy, że nie Kasper, tylko Kasper. Kasper, tak powiedziałem, może było źle słychać, Kasper przez S. Ja tutaj odwołuję się do poprzedniego odcinka, w którym Kasper właśnie ostro poprawiał korasa jak ma dokładnie na imię. Przeskoczmy teraz do nauki XXI wieku, a więc do ciemnej energii i do laseru, bo taki tytuł nosi kolejny odcinek Borysa i Mariana Kozielskich. Tym razem jest reportaż, reportażem Borysa z rzecznikiem prasowym Centrum Nauk, panią Anetą Prymka, a nie pamiętam nawet Prymka. Tak, Aneta Prymka. Oraz są tam rozważania już razem z panem Marianem na różne tematy dotyczące m.in. ciemnej energii i laseru. Czyli to nowy projekt Borysa, tak? Nauka XXI wieku. Myślę, że zainteresuje wiele osób. Językiem dosyć technicznym opowiadane i trzeba się jakoś do tego przyzwyczai przyzwyczaić. Aczkolwiek tematy bardzo często poruszane są dosyć ciekawe. I co my dalej mamy? Zostajemy przy 25 dniu maja, w którym to pojawił się Shwing, Shwing o numerku 90. Jak zazwyczaj, bardzo optymistycznie prowadzona audycja, w której mowa jest o tym, że głosy lektorów nie pasują do ruchu ust <grych> aktorów. Coco, Belle oraz Janek Mazur opowiadają bardzo dużo o filmach, o nowościach filmowych m.in. o Robin Hoodzie, o Iron Manie II i tego typu e, nowych filmach. I dalej 25 maj. Jakiś wysyp 25 się zrobił. E, Fantasmageria. Fantasmageria właściwie powinienem dokładnie powiedzieć. Podcast 123 już Dziki Zachód na żywo. To tytuł, e, w którym mówi się o grach, o... E, wygrywaniu i o przegrywaniu a skoro jestem przy przegrywaniu to chłopaki wspominają ostatnią walkę Pudzianowskiego mówią też trochę o sporcie o kasie, o polityce w tym sporcie, także warto posłuchać a następny podcast w naszym katalogu podcastów to odwyk Martina Lechowicza tym razem w całości nagrany po angielsku i w tym odcinku Martin rozmawia sobie bardzo luźno ze swoim amerykańskim przyjacielem na tematy około kościelne. Tak jadą wspólnie autem, łamią przepisy i to słychać, także polecamy dowiedzieć się gdzie i jak łamią przepisy. Martin stara się zachować tematykę jak zwykle w odwyku o bogu Możemy się też dowiedzieć, jak, jakie błędy ludzie popełniają przy wykręcaniu numeru telefonu do Boga. No i takie różne ciekawostki. Zapraszamy do słuchania, ale tych, którzy znają język angielski. Dokładnie, a tych, którzy znają język polski, zapraszamy do Amplidut Chwil i do 21 odcinka, a właściwie drugiej części spotkania przy filcu czyli e, nagranie Ginger e, z panią Katarzyną w Irlandii w Limerick o filcowaniu mm, i o wyrabianiu z filców różnych ciekawych e, rzeczy, u, ubiorów, czapek i tego typu podobnych e, wynalazków. Tak, dawno nie słyszeliśmy Wojteka, ale w końcu się pojawił i możemy e, z nim usłyszeć przejętą od Filipa z Nie Tylko Dla Orów, Ginger wraz z koleżanką. Ty widziałeś Ginger, czy nie? Tak, miałem okazję nieraz nie raz widzieć Ginger, tak. tak. I jak, jak ona wygląda? Bo to jest kwestia wciąż nierozwiązana w, Nie Tylko Dla Orów. Nie, to taki stary mit. Można znaleźć kilka zdjęć na przykład na, na Facebooku Ginger. Także jak ktoś się umie szukać, to znajdzie. Czyli dla chcącego nic trudnego, poszukajcie sobie Ginger, kiedyś miała ponoć czerwone włosy, więcej wam nie powiem. A kolejnym odcinkiem jest Teoria Chaosu. 26 maja pojawił się odcinek numer 2, zatytułowany Kosmici UFO Nauka. Odcinek przyznaje dosyć ciężki, należy się uzbroić w czas, a także skupić się na treści która notabene na samym początku jest często zagłuszana przez tło. E, dokładniej mówiąc, lektor automat czyta tłumaczenie, a w tle słychać troszeczkę zbyt głośno e, ustawioną ścieżkę oryginalną. E, przy tej okazji może chciałbym powiedzieć o, i przypomnieć odcinki Roberta Kamaszyna z podcastu 420 o numerze 9 i 10, a także suplement w postaci wywiadu z Janem Wolskim z 70. 8 roku. Po prostu tematyka jest taka sama. Zachęcam właśnie do wysłuchania zarówno teorii chaosu, jak i odcinków Roberta Kamaszyna. A kolejny podcast, a właściwie videocast, to prześwietlenie odcinek jedenasty. I w tym prześwietleniu Paweł Sirius wraz z jego kompanami Opowiada, jak to było na, no, na fotograficznych warsztatach z grupy Golden Line. Bardzo bym się chciał zjawić na takich warsztatach. No, a w tym wideokaście Paweł bawił się na przykład obiektywem 4,5 mm, podczas gdy inni uczestnicy skupili się na modelce, która tam pozowała do zdjęć. Także coś jest być może nie tak z Pawłem. Ale to musicie już sami zobaczyć i ocenić. Pewnie robił modelce te fotografie tym, tym obiektywem. No ale 4,5 mm, no to wiesz ty co? To nawet jakby stała koło niego, jakby stała metr przed nim, to na zdjęciach wyglądałaby, jakby była jakieś 10 metrów od niego. A to może był właśnie, może był właśnie taki pretekst, żeby podejść bardzo blisko modelki. A, widzisz, tutaj nawet dobrze kombinujesz. Albo druga opcja jest taka, że modelka była niezbyt ładna i trzeba było sobie skorzystać z takiego właśnie obiektywu. Żeby, żeby trochę rzeczy gdzieś tam w tle wyłapać, tak? Charakterystycznie. Nie, że, żeby ją oddalić i nie widzieć z bliska. No nie wiem, dobra, nie zdradzamy, znaczy ja wiem, ale nie zdradzamy szczegółów, zachęcamy do obejrzenia wideokastu Prześwietlenie, i przeskoczmy może dalej do kolejnego odcinku, właściwie to jest kolejny odcinek, ale pierwszy raz u nas w katalogu dodałem podcast o nazwie Dźwiękoszczelny, później na samym koniec jeszcze przypomnę wszystkie dodane podcasty w tym miesiącu, to jest jeden z nich, gdzie odcinek już o numerku trzecim, wzburzeniowy, autor, który siebie nazywa Żuku denerwuje się na polską rzeczywistość. Ogólnie przesłuchałem już wszystkie odcinki. Nie wiem, Przemek, ty, czy ty już się zaznajomiłeś z twórczością Żuka? Tak, ja nawet dzisiaj przesłuchałem wszystkie cztery odcinki Żuka i w tym ostatnim ciekawa sytuacja, ponieważ w przedostatnim odcinku Żuku opowiadał o tym, jak to sobie jeździ rowerem po swoim Gdańsku chyba, tak? Mieszka albo w Gdańsku, albo tak, tak. w Gdyni. Chyba w Gdańsku, tak? E... No, no, w Trójmieście. Gdzieś w Trójmieście. E... I narzeka właśnie na pieszych, którzy mu wchodzą na ścieżki rowerowe i, i chodzą właśnie po ścieżkach rowerowych. A w tym odcinku bieżącym niestety zawiadamia nas, że jego pojazd dwukołowy został skradziony mu z piwnicy. No i tak to bywa. Być może ci ludzie z chodnika usłyszeli, co on mówi na nich i się zdenerwowali, zabrali mu rower i pozbyli się problemu. No, być może. To podobna sytuacja jak właśnie u Martina, który nagrywał dużo wideokastów i podcastów właśnie ze skutera, a później ktoś mu go niestety ukradł. Eee, co do tego no to ja, ja, ja nie wiem, jak to jest. Mi się wydaje, że powinno się ludziom obcinać ręce albo łamać palce i to od razu na miejscu i być może dzięki temu by się jakoś tych złodziei oduczyło kradzieży, a jest teraz tak, że to ludzie muszą zabezpieczać jeszcze bardziej swoją własność poprzez dodatkowe łańcuchy, alarmy i różne takie. To, to nie jest normalne. Ja bym był bardziej radykalny z postępowaniem wobec różnego rodzaju złodziei. Jak ktoś ma podobne po poglądy, to polecam oglądać sobie y, spektakl telewizji, taki teatr telewizyjny pod tytułem 19 Południk. To będzie wiedział, o co mi chodzi właśnie z tymi złodziejami. I polecamy też przy okazji troszeczkę kontrowersji na kontestację, ale o niej opowiemy y, później. I gdzie to my jesteśmy? Yy, to był... Aha, dźwięk oszczelny. To przeskakujemy na 27 maj, w którym to ukazał się po raz kolejny odcinek indywidualny. Koras, który wybrał się na koncert yy, fińskiego zespołu Derasmus, a koncertował w Lublinie. No i Koras tam mówi, że, że ponoć wcale nie są fanami tego zespołu mówi czy pisze, gdzieś tam było napisane chyba o tym, a wracając do samego zespołu, to nie zabrakło tam jedynego przeboju, który ja osobiście znam, a więc In the Shadows. E, całkiem fajna, przyjemna e, taka taka melodyjka. E, nie wiem, czy się wsłuchiwałeś dobrze, ja akurat tak jakoś wyłapałem taki fragment, ponieważ Koras nagrywał na żywo tą muzykę i był, był taki motyw tak było słychać w tle że dwóch, nie wiem czy to jego koledzy czy, czy ktoś zupełnie inny jeden mówi tak do drugiego ty dawaj go skopiemy, skopać go skopać go, czyli jakaś tam jakaś tam zadyma się chyba szykowała obok Korasa a to tego nie wychwyciłem, nie, e, nie wysłuchałem. Ja, ja słuchałem sobie na, na dużych głośnikach, być może akurat w kuchni coś tam klepałem w garnkach i, i nie usłyszałem, jak kogoś innego tam mają klepać. No, dobrze, posłuchać podcastofonu, to się człowiek czegoś dowie. E, 27 maja ukazał się rówie, również completely unprofessional odcinek e, Marka, e, Marka chciałem powiedzieć, Martina Lechowicza, tym razem to jest takie troszeczkę kombinowane, bo yy, kompletnie zaskakując nas, fanów yy, starej masy krytycznej i teraz raptem, ni stąd, ni pojawiła się informacja o nowym odcinku, ale jest to yy, odcinek testowy, a dokładnie jest to odcinek yy, z yy, takiej serii Born to be Wild... Yy, nie, yy, tak? Born to be Wild? Tour? Coś takiego? Albo Tour the Board? Ja już nie pamiętam, jak to się nazywało. W każdym razie stary odcinek Masy Krytycznej, ale fajnie się tego fragmentu też słuchało. Yy, I teraz dlaczego o tym mówię? Chociaż jest to taki odcinek testowy, to w tym odcinku Martin zdradza nam, yy, to znaczy tym, że się to pojawiło w ogóle, zdradza nam, że zaczyna coś tam grzebać i że coś się pojawi, a jednocześnie, jak już jestem przy tym właśnie yy, odcinku, <laughs> Martin szuka rysowników komiksów, tak? On będzie pisał scenariusze, a rysownicy będą to przenosili na papier w formie obrazka no i dlatego właśnie jeżeli jesteś dobrym rysownikiem albo chciałbyś zacząć działać z taką słynną osobą jak Martin Lechowicz, no to polecamy i kolejny odcinek na naszej liście to 15 Lubikast o tytule Bo to jest hamstwo, proszę pana i Łukasz oburza się na internetowe idiotyzmy czy na, i, na idiotów, którzy blogują czy komentują różne jakieś wydarzenia w internecie no i generalnie jest oburzony właśnie takim zachowaniem. To jest hamstwo, proszę pana. No, Łukasz Lubiński się sprawdza w takich klimatach, gdzie oburza się strasznie na to, co się wokół niego no i ma rację. A, a dlaczego ma rację, to musicie sobie sami posłuchać i, i właśnie wejść na 15 odcinek Lubi Lubikastu. I to by było prawie wszystko, prawie, bo chyba jeszcze jeden jest podcast, co? Tak, jeżeli już jesteśmy przy Łukaszu Lobińskim, to również dzisiaj ukazał się kolejny odcinek EITJ, czyli Energetyki i Techniki Jądrowej. I w tym jakże krótkim odcinku Łukasz nagrywa z pociągu w trakcie podróży do Warszawy na konferencję, w której będzie występował jako, jako biegły do budowy elektrowni atomowej w Polsce. A to już coś znaczy Halo, halo, dzień dobry, witamy w podcastofonie Kto z tamtej strony? Dobry wieczór, tutaj Krystyna z gazowni Po hormonach A to my dziękujemy nie, My nie zbieramy, y, do widzenia My mamy na prąd. A my też mamy na prąd, Bo gaz jest na prąd przecież <śmiech> Witamy, tak długo, długo Czekaliśmy, ludzie boją się dzwonić Do nas, y, nie wiedzą co powiedzieć Pewnie, albo mają popsute mikrofony Także jesteś pierwszym słuchaczem, który się odważył. Ja, ja jestem bardzo ten odważający się i to bardzo często, a tak w ogóle to chyba, no witam, witam wszystkich i Robert420, chciałem powiedzieć, że... No z tymi słuchaczami na antenie i ogólnie z pogadankami na antenie to może być kiszka czasami kochani, apel do wszystkich na końcu chyba tego miesiąca, tak jak zwykle są te pogadanki na Skype'ie Łukasz Lubiński po raz ostatni będzie robił spotkanie podcasterów i słuchaczy podcastów ostatnio nawet nam się jeden słuchacz podcastów trafił także frekwencja była niesamowita nas było chyba z 6 osób aż z tego co pamiętam Łukasz powiedział, że będzie to ostatni raz, uprosiłem go, żeby jeszcze o jeden miesiąc przedłużył spotkanie podcasterów, no i niestety kochani, jeżeli frekwencja będzie dalej tak kijowa jak jest zamknie się, taki fajny projekt, no a co u was chłopaki, jak, jak pogoda, bo u mnie pada, no u nas ładna pogoda, całe chmury chyba przeniosły się do Polski i, i tam leje i zalewa a to wszystko przez ten Ejafjala Jokul. także no chyba, chyba coś w tym musi być. Ten, no co, no to ja już co swoje to powiedziałem. Aha, do słuchaczy 420 chciałbym powiedzieć, że ostatnio miałem trochę wyjazdu, przepraszam, bardzo nic nie publikowałem, ale mam napisany felieton. I felieton wyemituje bodajże w przyszłym tygodniu, chociaż nie obiecuję, bo naprawdę mam odgroma roboty. I jeszcze będzie jeden taki odcinek niezwiązany zupełnie z Czechami. Ale, ale to już później. Trzymamy za słowo. No ja bym wolał, żeby mnie ktoś potrzymał za inną część niż słowo, bo słowo to takie ulotne jest, no ale w porządku, no trzymajmy się za ręce może. No to jak, jak, jak nie opublikujesz, to ci to za ucho. Dobrze, dobrze. Możesz też kierować się w inne strefy mego ciała. Ja wrócę do tematyki podcastów. Robert, czy słuchałeś teorii chaosu, odcinek o kosmitach? UFO i nauce. Oż, właśnie, no i teraz widzisz, pierwszy, no Ty masz ymm, takie jakieś dziwne skłonności, zdolności, przepraszam Boże. Y, zdolności masz takie dziwaczne, że chyba myśli drugiego potrafisz wyciągnąć z jego pustego uba. Tak, oczywiście, słucham teorii chaosu od początku. I teoria chaosu prowadzący, czyli klot m'onet napisał piękne dwa komentarze pod moimi dwoma odcinkami, w których się nie zgadza i twierdzi, że jest inaczej i właśnie do tego będę musiał się odnieść, więc szykujcie się kochani, wielbiciele i przeciwnicy UFO oraz zjawisk para nienormalnych na rozmowę, dyskusję, a nawet chyba żarcie się typowo akademickie. Będzie się działo i krew się poleje. No już w takim razie nie mogę doczekać. A powiedz tak z innej ten z innej paczki, jak już mamy Cię przy mikrofonie, jak mamy Cię w połączeniu z nami, no to powiedz, jak często słuchasz podcastofonu? Podcastofonu słucham cały czas, od, od pierwszego odcinka, yy, mało tego czytam podcastofon, od pierwszego odcinka, bo na razie się jeden yy, ukazał, ale z Filipem yy, rozmawiając ostatnio mówił, że już podcastofon drugi będzie się tam jeszcze składał jakoś deadline, mam jeszcze do artykułu, na czerwiec i tak ogólnie, no, podcastofon to dla mnie iberales, moc, moc, moc, panowie. Tak, i to była prawidłowa odpowiedź, a druga podobna, od jak dawna słuchasz podcastów? Aaaa, jejku, a przeczytajcie sobie pierwszy odcinek yy, magazynu podcastofon, tam to będzie. Nie, prawda jest taka, że pierwszy mój podcast, na który trafiłem, to był bodajże Martin Lechowicz i jego... Yy, jego, jego, jego no ta, łańcuchowa <śmiech> nie wiem, podcastu nie ma, tu już zapomniałem no, piła łańcuchowa tak jest, no i to będziecie mogli wrzucić w te takie dziwne, jak muzyczka z Benihila leci i wtedy tą wpadkę też możecie wrzucić, chodzi o masę krytyczną oczywiście, więc słucham Martina od w masę krytycznej chyba bodajże od odcinka w którym on siedział i jadł to było w Wielkiej Brytanii siedział, yy, jadł Bombaj Big Boya, to nie wiem, co się chyba tam coś zalewało i mieszkał w garażu w każdym bądź razie i rozlewał kawę. A za co siedział, nie wiesz? Yy, ja myślę, że za całokształt. No w tym momencie to, co Marcin robi, to raczej już recydywa i no, na pewno będzie się siedzieć. Ostatnio nawet, nie wiem, no wy nie komentujecie kontestacji, bo za często nadaje, to jest bardzo płodna stacja, ale Marcin ostatnio sam prosił o to, żeby jakiś pozew przeciwko niemu wytoczyć. To był bodajże było o odcinku o pewnej sieci komórkowej która się nazywa Graj, tłumacząc angielskiego nie będę przecież Playowi robił żadnej reklamy. No nie należy się, ja tam nawet zadzwoniłem i się udzieliłem w tej audycji. A ty wyobraź sobie, słyszałem ciebie też, tak mówię, no znam tego gościa, ma na imię Robert i mówi tak jak Robert, mówię, to nie, no to musi być Robert, tak sobie pomyślałem. Mamy bardzo ładne imię, prawda? O nie, to jest piękne imię, słuchaj. A propos jeszcze spotkania podcasterów, no to też był jeszcze jeden Robert. I to powiem wszystkim już w takiej małej tajemnicy, bo Robert też słucha podcastofonu. Robert jest moim bratem, mieszka w Norwegii i za jakiś czas usłyszycie pierwszy polski podcast z Norwegii. Jak będzie się nazywał? A tego to ja nie mam pojęcia. W każdym bądź razie już wiem, że Robert kombinuje z sygnałówką swojego podcastu. Jest niesamowita po prostu. To trzeba posłuchać. Surant 5.1, 4 i do tego 6.8 jeszcze cala. Rewela. Tematyka, podcast autorski typowo. Dużo, dużo rzeczy na razie w planach chodzeniowych, łazęgowych. Podcastów terenowych. No zapowiada się fajnie, no zresztą Boże no podcasty Robertów są przecież fajne. no dokładnie, aczkolwiek tutaj ostatnio Przemek pokazuje siłę coraz bardziej, rozpędza się i wziął Ule jeszcze w szranki ze sobą i nagrywają razem i robią naprawdę bardzo fajne projekty. To wiesz co, Roberto, się nie rozłamczaj, bo nikt jakoś więcej nie dzwoni, to przebrniemy do końca podcastu wspólnie, chyba, że tam musisz uciekać, to, to wtedy już nie będę zatrzymywał. No, że do 22 nagrywacie, także jeszcze chwileczkę mogę posiedzieć. No właśnie, dużo nie zostało. Ja może w tym momencie powiem o ostatnio dodanych podcastach do katalogu podcastów, czyli katalogpodcastów.pl i przez ostatni miesiąc troszeczkę się tego uzbierało no i możemy nawet sobie podyskutować króciutko o każdym z nich pierwszy z nich to Jap Animation no nie, nie, nie, tutaj nie zrobimy Canter... Canterburyjskiego spotkania, także nie w ten sposób nie, nie, nie nie. Jap Animation Jap Animation prowadzi go Gom bar. to jest w Facet bardzo fajny zresztą, który wyjechał do e, Japonii studiować animację. E, Gom Bar zresztą, jak ktoś ze słuchaczy czytał e, świat, o, opowieści dziejące się w świecie Dune. tam był właśnie Gom Bar, chyba prawdopodobnie Gom Bar wziął tego Gom Jabara do siebie. A podcast rewelacyjny, polecam, już w ogóle rozkręcił się od piątego odcinka. Piękna sprawa, uwielbiam, słucham, to jest to, Japonia rządzi. No, wiedziałem kogo zapytać. Dalej to jest konsolidacja. A konsolidacja, no to powiem wam szczerze, że jak konsolidacja jeszcze nie miała swojego RSS-a, no to konsolidacji słuchałem, ponieważ zaczynało się zawsze żenującymi dowcipami. Szkoda, że już teraz w konsolidacji nie ma snajpera, ale pozdrawiam. Ale za to jest jeszcze królik, król bodajże ma na nazwisko, Michał imię. Bardzo fajna sprawa o wszelakich grach na konsolę. Tak jest. Kolejny dodany podcast to jest Polcastnet. A Polcastnet, no to jest taki powrót za światów można powiedzieć, bo to było Polish NY przecież i Polcast Net taka malutka konkurencja chociaż współpracują z polskim Detroit puszczają swoje reklamóweczki jeden od drugiego, no po prostu życie, życie w Ameryce, życie Polonii fajna rzecz, można posłuchać ostatnio błąd straszny zrobili ale już teraz nie pamiętam, z czym coś chodziło o Czechach. Ach właśnie, opowiadali o trawie. Opowiadali o trawie, że w trawę tylko w Holandii można sobie hodować. Otóż nie, okazuje się kochani, że w Czechach też można i to dwa razy więcej niż w Holandii. Rządzimy, a w ogóle ten dwunasty raz Czechy zdobyły mistrzostwo świata w hokeju, nie? Przeskakujemy dalej, a kolejny to jest podcast, o którym wspomnieliśmy już przed chwilą, Teoria Chaosu. A Teoria Chaosu, powiem, że no wprowadzenie dwuodcinkowe, teraz, teraz poruszone tematy SETI, UFO, ogólnie wszystko właśnie wokół, jak to pisze, klot monet wokół UFO i Free Energy będzie się działo bardzo fajnie przygotowany pod względem merytorycznym jakieś cytaty powyrywane po prostu powklejane tam są rozmowy, wywiady które ma przygotowane, nie jest po prostu taka tylko monotonna gadka, którą słyszycie w 420, nie, to jest bardzo fajna rzecz, którą, którą można posłuchać ja polecam, polecam a przede wszystkim czekajcie na następne odcinki jak zacznę się właśnie z klodem żreć no, będzie fajnie, będzie się działo no i dalej jest historia mojej emigracji. A wyobraź sobie, że w historii mojej emigracji właśnie teraz nie wiem dzięki komu, czy dzięki Łukaszowi z, Polish, z polskiego Detroit, czy właśnie dzięki, dzięki prowadzącym Polkasta, to usłyszałem, ale w każdym razie zasałem wszystko bardzo fajnie się słucha. No, może w ten sposób. Kto jest w Polsce, to jakoś inaczej do tego podchodzi, ale... Sama kwestia właśnie emigracji, zresztą bodajże pierwszy odcinek mówił o emigracji w czasach jeszcze komunizmu, w jaki sposób Urząd Bezpieczeństwa to wszystko z tym wszystkim sterował, naprawdę rewelacyjnie się słucha. Żywi ludzie, żywe żywe wrażenia, o po prostu żywy podcast, rewela dla mnie, kanadyjski zresztą. Tak, bardzo fajne. Wiesz, że nawet nie zastanawiałem się nad tym, że ludzie w Polsce mogą troszeczkę inaczej do tego podchodzić. My wszyscy akurat, jak tutaj jesteśmy, i Przemek, i ty, i ja, siedzimy za granicą i my jesteśmy y, imigrantami, y, emigrantami właściwie z Polski y, i my to widzimy inaczej. No jestem, jestem ciekaw, jak ludzie z Polski odbierają ten odcinek. Y, może się wypowiedzą w komentarzach. I przeskoczmy sobie dalej. Nauka XXI wieku. Nauka XXI wieku jest to projekt Borysa Kozielskiego, o ile mnie pamięć Pierwszy popraw nie? Tak, tak. Borys Kozielski on razem tam, z tatą. On tam prowadzi bardzo fajne dysputy ze swoim tatą, który jest wykładowcą na uniwelku. Znaczy tak, powiem, że zawsze mnie jarały takie tematy, a to jest właśnie taka dyskusja. Momentami zakrawa to właśnie o dyskusję akademicką. Jest, są sposoby przedstawienia to, jak w jak najprostszy sposób, rzeczy, które może nawet proste nie są. Pamiętam bardzo dobrze odcinek o wulkanie. Już nawet się na, nauczyłem nazwy wymawiać. Ten wulkan, który papie nie pozwolił polecieć. A, który Maciek go troszkę inaczej nazwał, a to jest właśnie Eja Fialajokul i y, procesy zachodzące naprawdę, powiem wam super rzecz, a teraz y, ostatni odcinek Rewela, w ogóle dla mnie Revela. Dobrze, i skaczemy dalej, Filok. A Filok, no to powiem ci, że Filoka, Filok chyba nawet dzisiaj coś opublikował, z tego co pamiętam. Y Filok, Filok to jest jeden z podcastów, który już istniał u nas, ale wziął i się zamknął znaczy prowadzący go zamknął i to bodajże była destylacja muzyczny muzyczny podcast, znaczy nie tyle muzyczny, ale opowiadający o muzyce i z tą destylacją nie jestem pewien ale, ale jakoś tak jest ostatnio, ostatni odcinek teraz to jest dotyczący świetnej grupy muzycznej Pink Floyd też bardzo lubię i jeszcze zostały nam trzy. Konsolowiec. Konsolowiec. Konsolowiec.pl, tak oczywiście. no Tak jak konsolidacja. Eee, także mówiący o grach konsolowych, o różnych dziwnych kruczkach stosowanych przez firmę Sony podczas wykastrowania z software'u Linuxa, czyli odlinuchowali kon konsole różne. no W tym momencie wszystkie podcasty o tym mówią. Eee, Powiem tak, dla mnie konsolwisko jest troszeczkę bardziej na luzie prowadzone, troszeczkę dla mnie bardziej ciekawsze, ale tego oczywiście także słucham. Dobra, i dwa ostatnie. Kompodcast. Kompodcast? Ja tego gościa wiesz co? Gdzieś tak słyszałem. Ja zawsze ich mylę, czy Arek, czy. Czy, yy, czy nawet Patrz, drugiego imiona, imienia zapomniałem, nie? Podpowiem po cichu, podpowiem po cichu, Adam. No wiem przecież, nie? No to miało być tak właśnie, że wpadka, no ale okej. Okay. Aj, no, no, no nie idzie, nie idzie, więc tak, ja nawet nie wiem, czy to Adam, czy Arek to robi, w każdym bądź razie... Albo Beata, bo oni mają wspólną żonę. Tak, tak, to jest ten Bermuda Triangle prawdopodobnie, zresztą dobry temat do teorii chaosu. A więc kompocik, kompocik powiem jest świetny, jest smaczny, ja do kompotu... Na kompot trafiłem przez przypadek, później się okazało, że opublikował odcinek, ale jak sam się tłumaczył prowadzący, coś mu tam wetło w RSS-ie i ten, nie wiem, ja tam nic z tego nie miałem, aż w końcu chyba dwa razy pod rząd dostałem wszystkie odcinki na raz, więc zassałem i wszystkie przesłuchałem. Ostatni podcast rozpędził się niesamowicie, zaczęło się jako u, Hitch u Hitchcocka, od trzęsienia ziemi, a później... A później powiedział, że mu się nie chce nagrywać i skończył tylko na jednym zespole. Chodziło o muzykę, którą prowadzący naszego kompota chciał zabrać na bezludną wyspę. A zresztą na czym by słuchał? Baterie słoneczne, Boże. jakby to zasilał? Wiesz, nowe różne źródła energii. To już są nowe czasy. Tam nie potrzeba baterijek. Jakiś tam przestań. Jesteś zacofany. Free energy zapomniałem, ale ja jestem tempy. Tak, różne pływy, fale, słońce, wiesz, piasek. Nie wiem, co tam jeszcze. Darmowa energia. No i dobra. I ostatni, który może być troszeczkę, troszeczkę może niektórych zmylić, o nazwie Dźwiękoszczelny. A Dźwiękoszczelny, ty słuchaj, no facet jest na takim luzie w ogóle, dzisiaj opublikował odcinek, zresztą albo wczoraj w każdym razie. Kolo niesamowity, mieszka na Pomorzu, ma dwuletniego syna, słuchał podcastów. Dla nich papa, właśnie ty Robert czy Przemek jesteście guru, o mnie nie wspomniał. Facet świetnie nawija, mi to przypomina naprawdę takie nawijanie dawne, początkowe skwary, że bardzo fajnie opowiada. Ostatni odcinek niestety jest dość tragiczny dla prowadzącego, ale wiecie co, posłuchajcie lepiej sami. No my już tutaj wypowiedzieliśmy się na ten temat troszeczkę, a powiedziałem o dźwięku szczelnym, że może niektórych wprowadzić w błąd, bo nazwa taka sama, dokładnie taka sama dźwięk używana była przez Jurka Owsiaka w audycji jego radiowej i nawet można znaleźć to w internecie polecam swoją drogą do odsłuchania odcinki właśnie Jurka Owsiaka, dźwięk oszczelny a mówiące, właściwie nie tyle mówiące prezentujące utwory z różnego rodzaju koncertów czyli przystanek Woodstock albo Jarocin no i dokładnie taka sama nazwa, więc nikt nie będzie miał problemów. Dźwięk oszczelny. O, mamy kolejnego. Ja spróbuję go dorzucić do rozmowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Halo, dzień dobry, dzień dobry, witamy. Lepiej Bo... późno niż wcale, dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. Kto się zadzwonił? Yy, dzień dobry, mówi Andrzej Rosnowski. Aha, Andrzej, no to tak samo jak ta Basia, co przed chwilą zadzwoniła. Krystyna. No, Krystyna, tak, żmijówna. Dobrze, jest. Yy... Chciałem się spytać, czy audycja już się kończy? Yy, tak, kończy się. To no, znaczy, przesiadłeś nas pogonić, tak? Tak, tak, bo miało być pół godziny, nie? A to już godzina. Ja nie jakieś zakłócenia były. Jakieś pół godziny i, i tego nie było w ogóle słychać, że pół godziny. Filip, Na... nie słyszę cię, nie słyszę. <grymi> Aha, no dobrze, no dobrze. No, no ja tylko tak sprawdzam, nie, żeby za długo audycja nie trwała, nie? No to jak ty już jesteś, ja jestem słynny sportowiec, to powiedz, czy będziesz oglądał walkę Sosnowskiego z Witalijem Kliczką? Tak, będę głosował w Eurowizji na, na, na Mołdawię. Tak. Aha, aha. a z Kubicą też pojedziesz jutro? A wiecie co, że się dowiedziałem, że mój sąsiad, z którym się tutaj w Poznaniu wychowywałem, to jest pilotem Kubicy. Jak Kubica nie jeździ tą osobówką, tylko jeździ w rajdach, czyli, czyli Kuba Gerber. A, no to ciekawostka. Odnośnie pilotów to ja myślę, że trzeba dać do, dojść do głosu Przemkowi, który został całkowicie uciszony przeze mnie i przez drugiego Roberta. Przemek, jak to jest z pilotem? Z kim? Z pilotem, bo tutaj Filip mówi, że jego tam znajomy jest pilotem Roberta Kubicy, a ty też jesteś słynny przecież... Pilot tych. Przemo, Przemo jest pilot spadochronowy. Ale to on, on lata... ten, On lata wyżej, w innej lidze, do tego. Nie spotykam. A czyli się nie spotykacie tam w chmurach nigdzie? No nie, nie bardzo. No wszyscy tak czy owak się spotkamy w chmurach za jakiś czas. Niektórzy szybciej, tak jak Kessling, bo jemu zostało krócej do końca życia, a niektórzy ym, dłużej poczekają na przykład taki przemą, bo on jest, y, jeszcze ma czas. A niektórzy się w ogóle tam nie znajdą, bo będą tam niżej, N nie wyżej, tylko niżej. Przepraszam, ja dzisiaj byłem u spowiedzi, panowie. Ja dzisiaj byłem u spowiedzi, bo nie A ostatnie skazów, namaszczenie miałeś? No i proszę, no i proszę, dobra, bo tutaj nam się robi z podcastofonu y, całkowicie luźna rozmowa. Y, co my tam jeszcze mieliśmy do powiedzenia, tak y, szybko, przed końcem? Cięcie yy. dobro. My, to znaczy, nie, nie, nie, nie musimy, nie musimy ciąć jeszcze, ale ja chciałem powiedzieć, bo za chwilę zapomnę, że szukamy osoby, która chciałaby zrobić zestawienie z podcastów o grach. Y, raz na miesiąc, taki zlepek kilkuminutowy. I my byśmy to opuszczali w podcastofonie. Przemek, masz coś jeszcze do dodania? E, tak. I tak samo szukamy jakiejś osoby kompetentnej lub nie, która by e, opowiadała do podcastofonu o kontestacji. Bo to wiadomo, że tych kontestacji wychodzi kilka w tygodniu. I jeżeli ktoś, ktoś by chciał, a, a słucha na bieżąco tych odcinków i chciałby coś ponagrywać do, do podcastofonu, to również zapraszamy. No to ja teraz się wtrącę, e, apel, jeżeli chodzi o kontestatorów. Krawiec, nie wiem czy mnie słyszysz, stary, nadajesz się do tego zupełnie. A właśnie, może ktoś tam z branży stałych słuchaczy, z, z kontestatorów. Bardzo dobry pomysł. No, a tym, którzy nie wiedzą, co to jest kontestacja, mówimy, to jest radio wolnościowe, można sobie wysłuchać, można wziąć udział na żywo w audycji i, i za, zachęcamy. Jeżeli ktoś nie wie, jak tam trafić, to najlepiej u nas w katalogu klikając sobie na inne podcasty, a tam już będzie przycisk, który wystarczy nacisnąć, aby posłuchać kontestacji. A na koniec jeszcze chcielibyśmy namówić tych, którzy chcieliby wesprzeć podcastofon do wykupienia małej reklamki na naszej stronie podcastofon.pl Tam bardzo łatwo, bardzo szybko można wykupić sobie reklamę. Wystarczy przygotować sobie kwadracik 125 na 125 pikseli, wczucić go tam, opłacić Tą reklamkę, i już ona tam się będzie pojawiać. Można na dowolną ilość dni tą reklamę wstawić. Za każdy dzień złoty 50. Zł. Także zapraszamy. Przemek jest jedyną osobą, która utrzymuje wszystkie serwery, domeny. I no, przydałoby się jednak odciążyć kieszeń jednej osoby, my tam się czasami zrzucamy na coś, ale, ale jednak te wydatki są cały czas, więc również mój apel, aby, aby w ten sposób się gdzieś tam pokazać i, i, i w zamian mieć swój obrazek, swoją promocję u nas na podcastofonie. Coś nasi goście może jeszcze chcą powiedzieć? Ja bym chciał powiedzieć, że od prawdopodobnie nowego roku szkolnego będziemy emitować akcję podcastofonu i wyjdziemy na giełdę też spożywczo-rolniczą oczywiście. No to miałeś tego nie mówić, to miała być tajemnica, dobrze? A Robert? No ja chciałem właśnie powiedzieć, że już miałem przygotowane pieniądze, ale po tym jak Filip chlapnął jęzorem, to teraz akcję polecam na łeb, na szyję. Ja nie wiem, ja to zainwestuję chyba w browar. No to ja ten, ja przyjadę na ten browar i w niniejszym myślę, że możemy uważać podcastofon za zamknięty. Dziękujemy Wam bardzo, drodzy słuchacze. Żegna się z Wami Robert Kessling z Anglii. E, Przemek Szczepaniuk z Irlandii. Filip z Poznania. I Robert Przimosz Czeskiej Republiki. Miejcie se krasnie, ahoj, dobrą noc, a schodaną. <laughs> Dziękujemy bardzo za to, że zadzwoniliście do nas. No Kto wie, czy się właśnie sprawdzi ta y, forma dzwonienia? Już się pożegnaliśmy, a ja dalej nawijam, nie? Teraz ty czy ja? Jego pomysły, jego... No, właściwie co jego? Teraz się zagubiłem. Jego... Jego co? Słuchałem początku, ale, ale później wyłączyłem. Takie były trochę. No, tej. Czekamy tutaj właśnie na kogoś, kto nas zadzwoni. No, bo... O, o, o, już prawie tak. I w tym y, prześwietleniu... Uff, mi się odbiło. A widzisz, no i tak to jest. Nigdy się nie da wszystkich zadowolić. <laughs> nie, rzeczywiście on gdzieś tam jedzie na jakąś konferencję, gdzieś tam coś tam, nie? Ale tak, taki będzie mały... Cześć! No kurde, Robert Kamaszicz steni i pisze do mnie, no co ja mam z nim pisać? Dzwoni Robert! No. Eee. Cię pyta, czy duża frekwencja. Dzwoni! No, no widzisz kurde, ja mogę, a nie palę. Naga plaża w pośród drzew. Więc, więc... Y on mnie nikt, nikt, nie wspomina, idę się powiesić. Więc i, i też chciałem dać głos, bo w tym tygodniu nie było moich głosów, więc żeby nie było, to jestem. Ale czy ostatnie namaszczenie miał nie powiedział? Tak, tak. No, miał. Z którym... z którym... z którym... A, pro, a propos ciągnięcia, to ja myślę, że niektóre osoby na pewno by były zainteresowane. Chłopaki, Ty... ktoś dzwonił? E, no, wy. Tu mhm. To już jest afterparty, party, nie? To mogę. <głos> Raz, dwa, trzy No i dobra Halo? A, o, cześć! Cześć! Tomek, no ja Ci coś powiem, dobra? Opowiadaj. Słuchaj, od torku, czyli od czterech dni proszę Roberta, by mi kupił butelki wina i wiesz co, i do tej pory by mi nie kupił. O... Kończcie flaszkę i do domu. Mama mnie koła. Nie mam czasu teraz!